Emigranci. Podcast dla emigrantów i o emigrantach. Dzisiaj typowo W emigrantach mamy w odcinku ósmym, mamy gości. E, będziemy mówić o podcaście. E, witamy Filipa Szareckiego i Marcina Czarczaka z polskipodcasting.com Gość specjalny Witamy Panu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No w końcu po tych przebojach wszystkich z, z ustaleniem terminów i, i, i także ze wstępem i przedstawieniem panu w końcu doszliśmy do porozumienia. E, dzisiaj będziemy mówić o podcaście, o formie bardzo jeszcze nieznanej w Polsce, prawda? Ale prawda. chyba coraz bardziej popularnej. Czy się mylę? Coraz, coraz bardziej popularny jest podcast, czy, czy jeszcze wciąż kulejemy? Może Filip się wypowie jako znawca. Nie, nie wiem, czy powinienem właśnie jako znawca się wypowiadać. Ze swoich obserwacji podcasting w Polsce, jeżeli można to tak nazwać w porównaniu do tych zachodnich wszystkich naszych sąsiadów, kuleje, ale powoli się rozwija. Ale rozwija się to bardzo powoli w stosunku do, do, do, zachodnich, do zachodnich podcastów, więc ten dystans między nami się cały czas powiększa i tak naprawdę to jeszcze jest dużo, dużo do zrobienia w tym temacie, żeby, żeby po, taki typowy Kowalski e, mógł sobie posłuchać podcastu i wiedział, co to jest i, i chciał to robić przede wszystkim. Ty to zacznijmy od początku. Czym jest podcast? Podcast to jest taka audycja radiowa, która jest nagrywana mhm. offline, czyli nie, nie słuchamy jej na żywo i możemy ją sobie odtworzyć na, na MP3-ce, na komputerze. Kiedy chcemy w dowolnym czasie i, i, i, i powtarzać ją sobie w kółko, jakieś fajniejsze fragmenty? No bez przesady. No... no, Nie no są, są długie pokaż, na przykład. Pokaż mi trzy wybrane fragmenty ulubione twoje w polskim podcastingu, które sobie powtarzasz. Go, słuchaj, to wszystkie moje odcinki. To... A, no to, to tak. No, ale, e, podcast to jest po prostu audycja radiowa, która jest za darmo w internecie i można sobie ją słuchać offline, kiedy chcemy. E, no, nie no, ma... nie, niekoniecznie jest Filip za darmo e, i niekoniecznie jest radiowo. No, ja... po, no, w Polsce, w Polsce e, są to podcastów płatnych, chyba jeszcze nie ma. Chyba nie. E, a e, mm, a no, nie, jakoś... jest, jest, jest jeden. Jest o, jeden. Proszę, który? Polskie Detroit ma. ma znaczy, płodne? Polskie Detroit nie, nie działa chyba ostatnio za bardzo, tak. ale, ale Łukasz Witkowski wypuścił, z, no to było na pewno ponad rok temu, płatną aplikację na iPhone'a, która udostępnia właśnie odcinki takie premium, czyli no, nie się. te, które idą w głównym streamie. Ich nie ma w rss są tylko przez tą aplikację dostępne. No czyli tak jak dodatki wersja reżyserska podcastu. No. To, to, to, to. no a wiesz, on tam jakby takie odcinki właśnie chyba premium troszkę robił. Nie wiem, bo nigdy nie kupiłem tej aplikacji, <laughs> ale, ale no, wiem, że tak zrobił i to był jakiś tam sposób na zarabianie pieniążków. A dojdziemy do takich czasów, kiedy da się na podcaście zarabiać? Czy podcasty to, jest, to już biznes, czy biznes przyszłości, czy w ogóle da się z z z tego, są... Czy to jest forma biznesu, czy tylko hobby? No ja mogę powiedzieć? Ja myślę, że to jest tak szerokie zjawisko, że nie możemy określić, czy to jest, czy to jest sposób na biznes, czy, czy to jest sposób na rozrywkę, mhm. na, na wyładowanie się na przykład. Mhm. To, to jest narzędzie. Ja bym podcast postrzegał bardziej jako narzędzie, które można wykorzystywać w różny sposób, tak jak każdy inny przedmiot. Możemy się nim bawić i czerpać z tego po prostu radość. Możemy też mieć jakąś misję do spełnienia, Możemy też yy, zarabiać na tym pieniądze, a zarabianie pieniędzy z kolei można by było podzielić znowu na różne metody, yy, bo zarabianie poprzez podcast nie, nie jest wcale takie oczywiste też. A dlaczego ludziom chce się nagrywać podcasty? My chcemy I... coś powiedzieć? Chcemy mieć specjalny kontakt ze słuchaczem? Czy, czy to jest po prostu inna forma? Łatwiej jest coś powiedzieć, aniżeli coś napisać. No, no to... czy łatwiej? Eh. Ustawiłem jednak zapytania. Zwa intonacja. To zna, to znaczy, mnie się wydaje, że niby się wydaje, pozornie jest łatwiej mhm. mówić, niż napisać artykuł, ale z drugiej strony artykuł piszesz wolniej i możesz się zastanawiać nad tym, co, co piszesz, układać sobie zdania, tak zmieniać szyki, mhm. cały czas edytować, zanim to się pojawia. Podcast, no generalnie jeżeli nie chcesz spędzić nad tym grubych godzin, no to nagrywasz Prawie na setkę, tak? Czyli tak. po prostu mówisz. Potem coś tam sobie troszkę przeedytujesz, ale nie robi się zasadniczo. Przynajmniej to nie jest moja technika, żeby robić duble. Mhm. Zdarzyło mi się parę razy faktycznie, ale to rzadkie przypadki. No, czasem się zaplątałem albo w sensie zaplątałem się, że w ogóle już nie wiedziałem o czym mówię w którymś momencie. No to tylko wtedy. ale tak to ja chyba, bym... chyba nie jest wcale łatwiejszy. Ja bym uciekał od w ogóle tych stwierdzeń, czy coś jest łatwiejsze, czy, czy trudniejsze, bo to jest jak trochę z talentem. No. Może ktoś mieć bardzo dobre pióra, a może ktoś bardzo dobrze opowiadać. I jeżeli będziemy porównać tak samo malarstwo i rzeźby, to nie znaczy, że któraś dziedzina jest łatwiejsza, bądź tak. trudniejsza. Po prostu ktoś się w tym lepiej sprawdza. I znaczy, na pewno jest podcast ma dodatkowe takie środki jak ekspresji. Mm -hmm. nie? Możemy tak. imponować coś. No, jakby słuchacz wie dokładnie jak my chcieliśmy to powiedzieć, co, co mówimy, a w przypadku tekstu pisanego, no, może dochodzić nawet do nieporozumień jak już można dawać jakieś efekty to, to perkusja jakieś słuchowiska, to takie elementy bardziej no się, właśnie, tak, można pozdrawiać. się bawić dużo bardziej na pewno podcastem, ja myślę, że to bardziej właśnie nie chodzi o to co, co jest łatwiejsze tylko o to, co nas bardziej bawi chyba, co, co lubimy robić a czy każdy może nagrywać podcasty? Jasne. No, może każdy, jeżeli każdy ma dostęp do mikrofonu jakiegoś. No, bo przy, przy podcastie oczywiście nie jest najważniejsza liczba słuchaczy, ale fajnie jest jak słucha nas więcej ktoś poza naszymi znajomymi i jeżeli nagrywamy na telefon komórkowy, to... Raczej nikt nas nie będzie słuchał, więc y, trzeba, trzeba, powiedzmy, kupić jakiś mikrofon, który będzie porządniejszy, a później, a później już z górki każdy może nagrywać. No ja bym się wcale nie zgodził z tym, co powiedziałeś, że fajnie jest jak słuchają nas inni ludzie niż znajomi jeszcze jacyś. U mnie to jest wręcz odwrotnie, bo fajnie, fajnie by było, jak coś znajomi w ogóle słuchali. <laughs> raczej, raczej w zasadzie nagrywam dla obcych ludzi. No właśnie, no to w takim układzie kto jest, kto może być słuchaczem podcastu? Czy to jest osoba nie wiem, zabiegana na przykład, która nie ma czasu na słuchanie radia, na, nie ma czasu na słuchanie audycji na żywo? Czy to jest ktoś, kto się musi konkretną y, dziedziną interesować? Czy to jest po prostu czasami przypadkowy słuchacz? Oj, przypadkowych to chyba bym mógł policzyć na palcach jednej ręki, tak mi się wydaje. Takie mam wrażenie. Nie wiem, jak Filip myśli, ale mnie się wydaje, że przypadkowych słuchaczy podcastów jest niewielu z tego względu, że właśnie w Polsce, no jak trafić przypadkowo na podcast? Ludzie, którzy surfują po sieci, znajdują jakiś artykuł, ludzie teraz skanują treści, a podcast jest, no nie nadaje się do zeskanowania właśnie, bo no trzeba poświęcić czas, tyle ile on trwa i tyle, tak? tak? Chciałem tutaj pozdrowić przy okazji Jarka Trendowskiego, który, którego często cytuję, a on mówi, że on czyta książki w takim tempie, w jakim są napisane <zyskutek> i, ale tu w podcaście właśnie jest y, dokładnie tak, nie? No nie możemy... Znaczy możemy, tak. Można razy dwa sobie włączyć, odtwarzanie i przesłuchać szybciej. Ale m, tak czy inaczej musimy m, przynajmniej ten czas, m, tą połowę tego czasu nagrania poświęcić na odsłuchanie. I, I właśnie to jest ten moment, kiedy ja zapominam, o co mi chodziło. Chodziło o kto jest słuchaczem podcastów i Moim a, zdaniem. Może przypadkowych nie ma, tak. A moim zdaniem jest trochę przypadkowych, i to są zazwyczaj przypadkowi użytkownicy maków, bo mają taką a, zakładkę w iTunes podcasty. To mówisz i... o tych, co trafiają pierwszy raz na podcast, ale że w tym im jest, jest Tak, w tym jest prawda, bo ja pamiętam moje, moje pierwsze spotkanie z podcastem, to było przypadkowe. Przypadkowo trafiłam, albo było lata temu jeszcze w iTunes, na ang anglojęzyczne podcasty. No I... tak, ale to nie jest, ja bym tego właśnie nie definiował jako... Ja byłam więc, przypadkowym wtedy słuchaczem, przypa bo kompletnie też, nie wiedziałam, czym jest podcast tak naprawdę. No tak, ale przypadkowo mhm. odkryłaś tak. to, to narzędzie, to urządzenie. Tak. A, no, ale potem nie słuchasz tego przypadkowo. Nie, Ciężko no, jest tak. trafić w sieci przypadkiem mhm. na odcinek, którego posłuchasz. Dużo łatwiej jest trafić na wpis na blogu, na, mhm. na Facebooku, na tak. Google+, i, i go chociażby przeskanować i wchłonąć chociaż część treści, tak? Sam na główek zawsze Zawsze nam się w świadomości zakoduje. Za mhm. Natomiast podcastem jednak trzeba odpalić player i, i posłuchać. Wydaje mi się, że to, do czego zmierzasz, Marcin, to, to właśnie to, że podcasty dużo, dużo słabiej się wyszukuje w sieci ze względu na to, że, że wyszukiwacze sobie nie radzą. Tak, jak nie są Marcin, opisane. To faktycznie. Jeżeli naszą rozmowę, powiedzmy, byśmy wrzucili do sieci jako samą MP3, mhm. to wpisując hasło, powiedzmy. A później tak. rozmowa o podcastach, nie, nie będzie to w żaden sposób wychwycone przez wyszukiwarki, no bo nie są w stanie rozpoznać ludzkiej mowy i dowiedzieć się, o czym tak naprawdę rozmawiamy. Tak. No na razie to przynajmniej tak nie działa. No. Ja podejrzewam, że to kiedyś będzie dostępna taka funkcjonalność, ale na razie. Na razie znaczy, znaczy, ta funkcjonalność istnieje już i na pewno dysponuje nią Google, natomiast nie jest publicznie dostępna. Przystanek polska.pl.net Opinie, tematy, wiadomości, blogi. Portal dla emigrantów. A jak byście określili taki wasz, waszym zdaniem? Perfekcyjny podcast. Jak nagrać idealny podcast, który każdego zadowoli nam na przykład? No czy posłuchaj, se, posłuchaj se naszych podcastów. A <głosy> właśnie chciałam powiedzieć, <głosy> no że, właśnie. że tutaj powinniśmy yy, odwołać... Nie no to, to był było za to, z... było to. Yy, <głosy> Do life hackera, prawda? Bo jeden z odcinków poświęcił się na to, jak nagrać idealny podcast, czy jak nagrać dobry podcast, prawda? Ale takie pierwsze pierwsze rady dla, dla początkujących podcasterów. Powiedzmy, że ktoś nas posłucha teraz i pomyśli sobie, no tak, ale ja mam całkiem sporo do powiedzenia. Powiedzmy, czytam książki. Dlaczego nie, nie miałbym się podzielić z tym, z innymi ludźmi? Dlatego pierwsze takie. Rady, jak rozpocząć nagrywanie podcastu? Od czego zacząć? Jakich nie popełniać błędów? Mogę? Tak, proszę bardzo. Ja myślę, że właśnie chyba nie powinno się takich rotu udzielać w ogóle, bo, bo to jest tak, że mm, my nie jesteśmy też żadnymi najstarszymi podcasterami w Polsce nie jesteśmy podcasterami, którzy nagrywają najdłużej, bo są inni goście, którzy się tam nazywają królami podcastingu z racji na przykład wieku czy stażu, ale i oni, i oni się czują uprawnieni często do udzielania jakichś tam fajnych rad, natomiast ja myślę, że prościej jest chyba powiedzieć, jak kto zaczął, jak, jak było w jego... Ja chyba, myślę, że to byłoby najciekawsze. Ja, chcąc się dowiedzieć, jak robić podcast, wolałbym, szczerze mówiąc, usłyszeć y, historię każdego podcastera oddzielnie, jak to u niego było i sobie samemu wybrać coś dla siebie. Może Filip powiedz, jak, jak ty zacząłeś po prostu i i tyle. O, to, to, to nie jest zbyt, zbyt ciekawa historia. Znaczy, powiedzmy, że, były... to. <laughs> po, po, powiedzmy że, że to zaczęło się od, od działań politycznych, organizacji, protestów przeciwko podwyżce podatku VAT, które robiłem razem z takim radiem internetowym. I to radio internetowe stwierdziło. Z, z, z moim z, ze mną, że fajnie byłoby nad, nagrywać jakieś audycje. I tak zacząłem gadać do mikrofonu. No, właściwie tyle. To taka, taka dosyć duża, w dużym skrócie. Dziękuję, Marcin. Ponoszę się bardzo. Poznałem prze, przez to, mówiąc szczerze, mnóstwo ludzi i właśnie wyszedłem z tej tematyki politycznej na taką bardziej komedianę. Komediowanie jest właśnie... Jakieś... No i po prostu my powiedz. Już, no. Robienie z siebie właśnie wariata i małpiszona jakiegoś przed mikrofonem. A, no. tak. A jak byście określili wasz wspólny, bo tak rozumiem, że jest to wspólny projekt polski Znajduje się tam wiele podcastów o różnej tematyce, w tym nasz podcast ma zaszczyt gościć na waszej stronie. Jak byście jed... no, kilkoma słowami określili ten projekt? To może twórca teraz. A, no tak, bo to ja założyłem, tak. ja, Marcin Czerczak, panem Pichontem, ja założyłem ten portal, no i co, nie ma się czym chwalić za bardzo. Znaczy prawda jest taka, że portal powstał troszeczkę w innym celu, początkowo miał być portfolio polskich podcasterów, tak. taki był pierwszy zamysł, to miała być strona, na której każdy podcaster umieści swoje zdjęcie, opis swojej sylwetki, czym się zajmuje, zainteresowania i tak mhm. dalej. No I plus opisy swoich podcastów generalnie wszystko, co chcę tam powiedzieć, no i linki do, do jego różnych przedsięwzięć. Nie spotkało się to ze specjalnym zainteresowaniem towarzystwa, a ja już w międzyczasie zainwestowałem w pozycjonowanie i takie tam rzeczy. To miał być mój taki wkład. Ta. No i... Jak zobaczyłem, że jednak chłopaki nie są specjalnie zainteresowani, Nasze znaczy mówię chłopaki, bo dziewczyn znowu jest niewiele, a przynajmniej wtedy znałem chyba tylko jedną, która nagrywała, to, to stwierdziłem, że trzeba coś z tym robić, no bo skoro już miejsce jest, domena jest, no to jakoś to trzeba rozwinąć. I chciałem stworzyć taki właśnie system, gdzie wszyscy podcasterzy będą publikowali swoje audycje po to, żeby... No, w myśl zasady w jedności siła. tak? Mhm. Jesteśmy w jednej grupie i tam będzie łatwiej odnajdować słuchaczom wszystkie podcasty bardzo różne, które będą się wzajemnie też reklamowały w pewien sposób będąc na jednej platformie i to wzmocni działania wszystkich podcasterów właśnie po to, żeby wyjść z tej niszy, żeby troszeczkę łatwiej nas było odnajdować bo w tej chwili, znaczy, no wtedy i teraz zresztą jest podobnie każdy podcast ma swoją stronę, każdy reklamuje jakby swoją stronę, gra na siebie mm. przez co nadal pozostaje niezauważany przy okazji innych podcastów, często tak. słuchacze znają e, wiem na pewno, bo rozmawiałem z paroma osobami, jest wielu słuchaczy którzy znają jeden lub dwa podcasty nie wiedzą w ogóle o istnieniu innych tak, tak. Nie, szu nie szukają, e, myślą, że jest to coś unikalnego, a na takiej platformie moglibyśmy wszyscy razem współgrać i jako drużyna troszeczkę sobie poszaleć. No to się też nie spotkało specjalnie z zainteresowaniem towarzystwa, bo wszystkim się wydaje, że coś ugrają na tym, na, na swojej marce. Przy czym ja wychodziłem z założenia, że marką jest nazwisko podcastera, czy tam jego pseudonim i, i to jest ważne. Nieważne na jakiej stronie publikuje, ważne, że ludzie chcą słuchać tej jego audycji no i tak powolutku, żeby, żeby to napędzić stwierdziłem, że no cóż zrobię kilka różnych podcastów sam, będę je wszystkie prowadził i w ten sposób przyciągnę inny. no i tak, tak powstał ten serwis, a potem no rozwija się, no powolutku, powolutku ale ja od niego nie wymagam też szybkiego rozwoju bo to nie jest chyba ten czas jeszcze no właśnie to jak, to jak może wyglądać przyszłość podcastów w Polsce? To jest coś chyba. Czyli na podcasty nie możemy liczyć. Tylko będzie ich więcej. Ja myślę, hmm. że to tyle. Powstaną na pewno systemy, powstaną na pewno podcasty. Yy, komercyjne to na bank, hmm. ale na pewno będą miały dużo, mniejszą siłę przebicia niż podcasty zachodnie ze względu na, na język, który jest niszowy. No. Tu ciekawostka jest porównanie do YouTube'a chociażby, który przez wiele lat można powiedzieć był taki polski YouTube w sensie nagrania polskich ludzi, e, polskich ludzi e, którzy, którzy robili jakieś filmiki amatorskie albo też gadali do kamery po prostu tylko tak. pokazując jeszcze twarz było to na poziomie takim jak podcasting w Polsce ale w pewnym momencie był taki jakiś boom i, i zaczęło to rosnąć strasznie wysoko więc ja myślę, że po prostu trzeba może nie tyle w oczekiwaniu na, na, na takie trzęsienie ziemi, co, co po prostu być przygotowanym na taki scenariusz, że kiedyś, kiedyś ktoś wymyśli, że do Windowsa też da się tak wrzucić taką aplikację, która obsługuje podcasty. No, no, na pewno. Gdyby w Windowsie coś było, to, to ludzie szybciej to poznali. Ale ja myślę, że to wynika też jest to, z mentalności ludzi, że mm, jednak niewielu ludziom tak naprawdę starcza czasu na słuchanie podcastów, nie każdy ma okazję. To jest, to jest jednak trudniejsze medium. Nie będę się nie, nie zgodzę się w tym momencie z tobą, bo jest mnóstwo ludzi, którzy słuchają na przykład takiej jadąc do pracy w komunikacji miejskiej samochodem radia, i to jest taka, takie, takie typowe zapychacz, właściwie ciszy. I, i, i ci ludzie, nie wiem, chyba nie, nie są jakoś specjalnie zadowoleni z jakości tego radia, no ale coś gra w tle po prostu. Myślę, że podcasty w pewnym momencie zastąpią trochę takie, takie tak, coś, nie. tylko będzie ustawiona playlista i będzie na przykład... Jeden... No na pewno, na pewno zastąpią, ale tutaj mówimy o bardziej takim wyrafinowanym słuchaczu, wiesz, o takim pro troszeczkę, który, takim heavy userze, wiesz, audycji, który będzie poszukiwał audycji tematycznych lub prowadzonych w odpowiednim jakimś tam dla niego klimacie i, i on nie pozwala sobie na to, żeby słuchać radia, w którym leci taki random. Tak? Co się trafi, to jest. Tak. Mhm, radiu, niekoniecznie, rad... tak, niekoniecznie trzeba się skupić słuchając radia, natomiast słuchając podcastu tak. no, już muszę się skupić prawda, na tym, co, co do mnie się mówi. To znaczy może, może inaczej, po prostu wiesz, znajdujesz coś, czego chcesz słuchać. Tak. A, a w radiu nawet wiedząc, że jest fajna audycja o godzinie, nie wiem, 21 na przykład, no musisz mieć czas o 21 warunki i tak dalej. I to jest dużo trudniejsze. To Ja na przykład nie słucham radia, znaczy słucham czasami tylko w samochodzie jadąc, ale to jest taki zabijacz tej ciszy w samochodzie a nic więcej chyba. Rzadko trafiam jadąc samochodem na audycję, która spowoduje, bo ja raczej krótkie odcinki pokonuje, powiedzmy 20-minutowe. Rzadko trafiam na audycję, która powoduje, że po zatrzymaniu się, po wyłączeniu silnika ja siedzę w samochodzie i słucham, bo chcę jeszcze posłuchać do końca. Mhm. A, a, przepraszam, a podcast daje nam właśnie tą możliwość, że wybieramy sobie audycję czy autora, który nas interesuje i go słuchamy, kiedy chcemy. Słuchamy go dla tej konkretnej audycji, a nie dlatego, żeby czegokolwiek słuchać. I taki słuchać musi wiedzieć, że ma taką możliwość i to, to się podejrzewam rozwinie. Na, na pewno się rozwinie, ale myślę, że nie na dużą skalę tak mimo wszystko. A myślałam, że właśnie w tym jest siła podcastu. Właśnie w tym, że nie zawsze trzeba usiąść i słuchać ją od godziny 21 do godziny 22. Tylko mogę sobie posłuchać powiedzmy 15 minut podcastu o godzinie 21, a potem wtedy, kiedy będę mieć czas, resztę. Ale ja myślałam, że siła podcastu polega na tym, że można słuchać tego na y, urządzeniach przenośnych, a nie na, na przykład na komputerach. Nie, moim zdaniem siła podcastu y, tkwi w, y, nie w technologii, która pozwala mhm. słuchać tego podcastu, tylko w tym, że właśnie każdy ma dostęp do tworzenia podcastów i mnóstwo energii jest w ludziach i mnóstwo ciekawych pomysłów. Niektórzy potrafią nawet głupoty gadać, ale bardzo fajnie i, i dlatego ich możemy słuchać. To jest właśnie ta alternatywa. W radio nie dostajemy audycji bardzo takich wąsko wąskotematycznych. Powiedzmy, jeżeli ktoś jest no to mi Klotmonet monet przychodzi do głowy. I on robi audycje, których ja kompletnie nie słucham, bo nie cierpię opowiadania o jakichś tam szczurach czy takich rzeczach, mhm. które podobno żyją na naszej planecie wśród nas, a ich nie ma, o UFO i tak dalej. Ale jest mnóstwo maniaków tej tematyki i oni nie znajdą y, półtorej godzinnych audycji w radiu do słuchania na ten temat. A on jako fascynat tej tematyki, takich rzeczy niesamowitych opowiada o tym długo, długo, długo, długo. I to jest właśnie ta siła, że możemy znaleźć maniaka jakiegoś tematu i on nam dostarczy tych treści, których my byśmy chcieli słuchać. Albo na przykład, no bo, bo trzeba pamiętać, że nie ma tu żadnej cenzury, kontroli nad tym, co się w podcastach dzieje. i Na przykład tak, jakiegoś kontrowersyjnego humoru na, jestem przekonany, że znajdą sobie parę podcastów ha, które, które chcę reklamować które, no, no ja, ja sam słucham i się dobrze bawię przy tym no, nie, ja no się prostu, dobrze nie bawię akurat przy nim a widzisz no to, a mniejsza z tym kto ważne jest to, że po prostu jest możliwość, żeby każdy niezależnie od jakiegoś człowieka który stoi nad nim robił to, co mu się podoba i, i nie ma nikt nad nim kontroli on to puszcza w internet i, i, i koniec nikt tego nie nadzoruje trzeba sam decydować co się chce słuchać i co się chce nagrywać no to jest taki właśnie internet ta wolność internetu w audio czyli tak jakby radio stało się internetem no tak, tak. trochę dziwnie ale właśnie zupełnie inna forma słuchania e, audycji, ja bym w ogóle nie porównywał daleki jestem zawsze od tego do, od porównywania e, podcastów do radio zawsze, zawsze się śmiałem w sumie z podcasterów którzy udawali się do radia na jakąś audycję o podcastingu, żeby promować podcasting. Znaczy oni dobrze chcieli, tak. tylko że efekt chyba był zupełnie inny, bo to nie jest ten target. Jeżeli ktoś słucha radia, to raczej nie będzie słuchał podcastu. A poza tym zawsze jest tak, że radiowcy podczas tych audycji trochę się nabijają z podcasterów. No. No. A czy to nie jest tak, że rady zaczyna też powoli uciekać do internetu? Mamy przykład w coraz większego boomu na stacje internetowe, radiowe stacje internetowe, które nadają 24 na dobę, bądź też w pewnych czasach, e, w pewnych przedziałach czasowych e, tylko i wyłącznie w internecie. Właśnie, aby uzyskać tą wolność, aby dotrzeć do innych słuchaczy. No, mam do internetu, pewnie, mam o, film, ma o film. Nie, Nie, nie, ja, ja tutaj w tym temacie może nawet trochę bardziej siedziałem swego czasu i mhm. ja mam wrażenie, że był taki moment e, parę lat temu, kiedy był taki boom na radyjka internetowa, a teraz to zdechło, bo a. właściwie każdy czym się, takie zwykłe radia, które słuchamy w samochodzie to jest po prostu z, z, zwykła muzyka jakiś prezenter co, co, co 10 czy 5 kawałków kompensowany mówi, jest w tam, dodatku maksymalnie, tam, mówi jest godzina tam, pogoda jakaś tam i właściwie tyle no. mhm. takich ra radyjek w internecie jest pełno, ale one słuchalności zupełnie nie mają, nie um, mają. bo tak naprawdę tym, każdy co? jakie? No, tak? chodzi mi o to, że myślałem, że się tak już tutaj zagajisz nie, nie, nie <śmiech> źle zagajasz Marcin Ch chodzi, chodzi mi o to, że tak naprawdę epoka m, takich radiostacji muzycznych powoli się kończy moim tak. zdaniem o, bo będą playlisty nie. na YouTubie, e, będą różne, jest coś takiego jak Tuba FM, to chyba Agorama, e, mhm. które jakby dobierają muzykę taką, jaką ty lubisz, jest spersonalizowana, na przykład też Last FM, co się w tym specjalizuje i nie potrzeba, e, nie potrzeba tutaj prezentera do tego, żeby mówił co parę utworów, jaka jest pogoda, a tak naprawdę siłą podcastu jest właśnie nie muzyka, a gadanie. No. Mhm. Ja myślę, że, że znaczy taki, taka moja dygresja to, że jest to podcast, nasze znaczy radia będą uciekać do internetu, ale jak już tam uciekną i tam się znajdą, to się połapią, że już nie są radiem po prostu. Z tak. tego się nie, nie da się zrobić moim zdaniem, yy, znaczy uciec właśnie do słuchacza, bo wiadomo, reklamodawcy też teraz idą w internet i wszystko lezie do tego internetu. I, i myślę, że jak oni tam pójdą, to się połapią, że forma radiowa w internecie nie za bardzo ma sens. Bo wtedy konkurują z podcastami, mhm. wtedy się rozwiną podcasty, bo radia same też robią podcasty i znaczy udostępniają w formie podcastów tak. właśnie. Ale to znowu możemy można by było drążyć temat, tak? Czym jest tak. podcasting? Bo dla każdego jest czymś innym. Ile było już takich dyskusji? Ja osobiście sam też prowadzę, czy to prowadziłem powiedzmy w ostatnich latach podcasty bardzo różnie stargetowane. Niektóre miały być czymś dla mnie, niektóre miały być czymś dla komercji, niektóre miały być, być czymś z misją jakąś i, i to można robić na tyle różnych sposobów i różnie definiować to, co robimy, że bycie podcasterem dla każdego chyba znaczy coś innego. No, no dokładnie, my chyba w 100% podpisujemy się po no, My jesteśmy przedstawicielami, jakby nie patrzeć, emigracyjnego nurtu, czy myślicie, że podcasty to właśnie jedna z szans dla ludzi przebywających poza granicami kraju na stałe bądź czasowo na ten kontakt z tym, z tym krajem, na, na kontakt z ludźmi, którzy, którzy myślą swobodnie, którzy mają coś do powiedzenia właśnie, gdzie, gdzie możemy posłuchać tych właśnie ciekawych audycji bądź też po prostu śmiesznych wygłupów. Czy, czy to jest właśnie ten kontakt i z językiem, i, i z ludźmi, i, i z kulturą polską, czy, czy, czy, czy, upatrywa, czy upatrywalibyście? właśnie szansę polskiego mhm. podcastingu właśnie, właśnie w tym kierunku może też. Czy akurat polskiego podcastingu to nie wiem, ale w ogóle podcastów na 100%. Mhm. Wiem, że jest bardzo duża Polonia, y, która słucha podcastów. Ostatnio nawet mam nowego przyjaciela y, internetowego, z którym jeszcze nie miałem okazji porozmawiać, ale piszemy do siebie maile bardzo często mhm. z Ameryki. Y, w Ameryce trzeba pamiętać, mamy bardzo duże tereny, Ta. jest bardzo dużo kierowców tirów. Wielu z nich jest Polakami, a kierowcy Cirów to jest idealny target dla podcastera. Oni po prostu nie mają co robić w tych samochodach. Tak, to fakt. I dla, ja nich, tak. i dla nich podcasty, bo ja już parę dostałem takich maili od ludzi z zagranicy, i w większości to byli właśnie y, wykonawcy tego typu zawodów, którzy mają mnóstwo czasu uszy wolne i oni wtedy chcą słuchać właśnie czegoś po polsku, czegoś innego. <śmiech> odkrywają też, że nie tylko mainstream istnieje i to jest dla nich fajne. Ta. Znam przypadki też, znaczy z opowieści akurat, y, kierowców tirów, którzy się wymieniają całymi gigabajtami zgranymi na płyty y, właśnie gdzie są podcasty. Hm, niesamowite. Tak, ostatni znajomy, który jeździ po całym świecie opowiadał historię, że dostał w prezencie od właśnie takiego kierowca, kierowcy tira, z którym przejechał pół Ameryki, na, jako ten, na łapkę, tak, czyli prostu i dostał od niego w prezencie chyba 2000 tysiące odcinków różnych podcastów. Oni takie rzeczy właśnie zbierają, gmerają w tym i się wymieniają. Czyli to jest zjawisko, które dociera na pewno do Polonii. Może i dociera, ale nie chcę być złośliwy, jeżeli podcasty mają zbliżać jakby do, do, do kraju pochodzenia tego emigranta, to no nie wiem, no ja bym ja bym nagrał po prostu jakiś, nie wiem, dźwięk deszczu, może jakiegoś Żuka i nic się nie zmieniło i taki zapętlony. Jakiego żuka znowu? Nie, nie, nie, nie ma go co to mu tą dzięcielinę pałę nagrywał, żeby do tych łąk zielonych tutaj zatęsknił, to nie, chyba nie tędy droga. On chce właśnie słuchać często przeciętnego Kowalskiego, który siedzi gdzieś w pcimiu dolnym mhm. i, opowi i opowiada, co on sobie myśli, co u niego słychać. Bo przez to, że on nie dostaje skrótu informacyjnego albo bardzo mądrej audycji radiowej, on ma kontakt właśnie z człowiekiem, słucha człowieka. Tak jakby wyszedł na, wiem, na podwórko, poszedł do pubu, do klubu i kogoś spotkał i pogadał z nim. Mhm. Ja myślę, że to jest właśnie to, dlaczego, dlaczego lubią um, to... Kto? Loniści? No, to. emigranci. Tak? Emigranci. Ja myślę, że, no, wy jesteście emigrantami, więc... Powiedzcie, czy na Was to tak działa, czy nie? Na nas to działa. W ogóle idea naszego portalu była taka, że tak jak mówiliście, że, że praktycznie każdy może teraz nagrywać podcast, ponieważ jest szeroki dostęp do tego. Idea naszego portalu była, że każdy może pisać dla nas. Że przejmujemy każdy tekst, no bo chodzi o autentyczność. Im bardziej mhm. jesteśmy prawdziwi, im bardziej jesteśmy normalni, tym więcej chce się na, nas czytać. To tak, samo jest dokładnie. z podcastem. Dlatego Zaczęliśmy zapraszać gości do naszego podcastu. Pojawili się goście z Turcji, z, z innych części Anglii, pojawili się także goście z, ze Szwecji I te osoby opowiadały nam o życiu, jak wygląda życie w Szwecji, jak wygląda emigracja. To była bardzo długa już emigracja, bo, bo ponad 40-letnia Osoba nam opowiadała, jak to, jak to w ogóle się zaczęło, jak na przykład Szwecja się zmieniała na przełomie lat. Potem nam osoba opowiadała, jak wygląda na przykład małżeństwo z Turkiem. To jest Polka, która wyszła za Turka. To Dowiedzieliśmy się niezwykłych rzeczy. Tego byśmy się nie dowiedzieli z żadnego radia, tego byśmy się pewnie z żadnej gazety nie dowiedzieli, a dowiedzieliśmy się od żywego człowieka. Od osoby, która tak. to przeżywa na co dzień, która nam o tym opowiada. I wydaje mi się, że to jest... I wtedy sobie po każdym takim podcaście przebijaliśmy piątkę, myśmy, no, to, to był prawdziwy podcast, prawda? Bo chodzi chyba o tę właśnie autentyczność. Tak, bo on nie ma nad sobą redaktora, który mu powie, słuchaj, wiesz, to u nas nie pójdzie. Mhm. On, on może powiedzieć swój subiektywny punkt widzenia, tak. opowiedzieć, co go denerwuje, co mu się podoba. Słuchacz, nie musi się z nim zgadzać, to musi, nie musi być polityczne, To znaczy nie musi być poprawne tak. politycznie I, i, i w ten sposób mamy kontakt rzeczywiście z innym człowiekiem. Ja myślę, że właśnie w tym jest siła podcastów, yy, takich prywatnych, a no bo są jeszcze te podcasty takie mm -hmm. yy, yy, właśnie powiedzmy komercyjne, czy półkomercyjne, ale to, ja myślę, że te właśnie podcasty takie prywatne, osobiste, trochę audioblogi, z jakimś tam profilem lekkim, yy, no tak jak już wspomniane wcześniej polski Detroit, on akurat um, robił o tym, co się dzieje w Detroit tak. dla Polaków, ale Polonia amerykańska też go słuchała, no bo chcieli posłuchać polskiego głosu, takiego właśnie um, wolnego. Tak, tak. Bez żadnego namaszczenia politycznego i, i, i, I natłuszczania. I, I natłuszczania, tak. Jeszcze na koniec naszej rozmowy chciałbym zapytać, czy żeby podcast był dobrze odbierany przez słuchaczy, czy, czy trzeba mieć dobry głos? Jak to jest z tym głosem? Bo wasze głosy no, słucha się rewelacyjnie i tego nie będziemy ukrywać. Ale czy, czy rzeczywiście ten głos jest wymagany tak jak, tak jak dobra prezencja w telewizji na przykład? No to tak jak do radia. Do radia się nie każdy dostanie, prawda? No Nie każdy, nie każdy przejdzie... Czy z tym głosem da się coś te... zrobić technicznie? O tak, zapytam. To chyba już, to chyba już jest off record, to, to pytanie, bo... <laughs> Pewnie, że się daje, A może Filip ja powiedział, bo teraz jakby taka jego kolej tutaj sobie wylosowałem. Ty to... to liczysz, tak? Ty jesteś wylosowany. Nie, ja to liczę, tak. potem się wiesz, już tam do dogadałem. Nasze udziały. Jakoś, ale mhm. ale nie, rozwoju. bo ja też bym tutaj chciał wypowiedzieć, tylko myślę, że fajnie by brzmiało, gdybyś teraz ty wszedł na chwilę. Tak, ale to to na znaczy... krótko. Dziękuję ci bardzo. Ja myślę, że można, znaczy oczywiście da się wszystko zrobić ze swoim głosem, to znaczy pracować nad dykcją, nad trochę nad modulacją żeby ten głos był bardziej przyjemny w odbiorze i da się próbować coś z tym zrobić ale wiadomo, że jeżeli ktoś ma głos który jest bardzo wkurzający bądź bardzo mężczyzna, którym bardzo, bardzo, bardzo wysoki głos i to będzie mu ciężko spotkać tak może nie tyle zaistnieć, co... Tak. Po prostu z, zrobić coś takiego fajnego i osiągnąć, po, powiedzmy w cudzysłowie, sukces, mm -hmm. jeżeli można tak nazwać, że, że, że można w ogóle osiągnąć sukces, będąc podcasterem. Ale, ale da się coś, coś z tym zrobić, ale to, to jest raczej taki niewielki stopień i, i trzeba e, raczej pracować nad tym powoli, jeżeli ma się ku temu predyspozycję. Ja tak ale można, jeżeli w ogóle dużo osób ma jakieś kompleksy na, na, na tyle swojego głosu. Tak. taki zwykły, przeciętny głos który nie jest właśnie jakiś taki taką odchyłem od normy właśnie tak jak ten przypadek przypadku strasznie wysokiego głosu u mężczyzny da się też normalnie słuchać i to nie, nie przeszkadza w niczym tak naprawdę mhm. więc to, to, to, to, nie, ja, to, to, to dla mnie drugoplanowa rzecz liczy się bardziej treść, treść. przekaz i mhm. jak, się, jak się do tego człowiek podchodzi który nagrywa niż to jaki ma głos dokładnie mhm. to Rosja? tak tak <laughs> To ja wam chciałem podać taki przykład pewnej ścieżki podcasterskiej, właśnie którą ja przeszedłem mhm. i to jest historia, podejrzewam, podobna do bardzo wielu innych, więc może się wiele, wiele osób, które spróbują swoich sił w podcastingu spotkać z tym, że trafią na takie same problemy jak ja. Jak ja zaczynałem nagrywać podcasty, to przede wszystkim nie wiedziałem, o czym w ogóle mają być zaczęliśmy z kolegą, który zresztą wyemigrował i przestał nagrywać w końcu, nagrywać tak po prostu coś, że, bo chcieliśmy zrobić podcast, bo to fajna idea, fajny, fajny pomysł. I Chciałem powiedzieć, że nagrywaliśmy dla samej przyjemności nagrywania. Nagraliśmy chyba 8 odcinków, które miały jakiś pomysł na siebie, natomiast nam się w ogóle nie podobały i wszystkie szły do kosza. No i z... W końcu nagraliśmy kiedyś taką luźną rozmowę i się okazało, że to jest właśnie chyba to, co byśmy chcieli ludziom puścić. Puściliśmy, podcast stał się popularny, się okazało, że właśnie taka forma yy, ludziom się podoba. Nikt z nas nie myślał wtedy o głosie, o mikrofonach. Tak. Nagrywaliśmy na wbudowanym mikrofonie w, w laptopa. Mhm. I, ale to był i... dobry mikrofon w laptopie. No, no tak, tak. No, no to był Mac yy, Pro, tak. Macbook Pro, ale... Ale to nie znaczy, że inne wbudowane mikrofony sobie nie poradzą. Chodzi o to, że to było takie proste nagrywanie. I nikt nas nie krytykował, że źle brzmimy, dlatego że ludziom się podobało po prostu to, jak to robimy, tak? Że się wygłupiamy, że no, ludzie to śmieszyło, więc mówili okej. Okay. Po jakimś czasie, kiedy już nagrywasz dużo podcastów, myślisz sobie tak, mm, bo jak nagrywasz, to i zaczynasz słuchać innych. I zaczynasz zauważać, gdzie jesteś słaby. Tak. I zaczynasz szukać, tak? Ten brzmi mhm. lepiej, ten fajny jingle, ten ma montaż zarombisty, I, tak, mhm. i tak kombinujesz. I wpędzasz się w końcu w taką spiralę dążenia do y, albo reklamowego brzmienia, albo radiowego, bardzo takiego profesjonalnego lektorskiego. Tak. I w którymś momencie zaczynasz powoli tak brzmieć, bo znajdujesz sobie metodę. Mm -hmm. znajdujesz To jest wszystko kwestia ćwiczeń. Zaczynasz mówić wyraźniej W moim przypadku też tak było. Ja nadal nie mówię wyraźnie, ale na początku mówiłem dużo gorzej. Mm -hmm. To jest kwestia tego, że jak dużo gadasz, po prostu no, to zaczynasz mówić lepiej. lepiej. Zaczynasz siebie słyszeć i wychwytujesz swoje błędy. Kiedy mówisz źle, kiedy mówisz niewyraźnie, mm -hmm. i potem mówiąc. Zaczynasz automatycznie się słuchać, bo przeciętny człowiek nie słucha tego, co mówi. mówi. Mhm. Słucha Prawda. tego, co do niego mówią, ale sam siebie nie słyszy, nie zwraca uwagi. Więc jak zaczynasz nad tym pracować, brzmisz coraz lepiej. Jeżeli dążysz do perfekcji i robisz coraz lepsze audio, coraz lepiej izolujesz swój głos, coraz wyraźniej mówisz, nauczysz się mówić na przykład zbliżeniowo, nauczysz się jeszcze, nie daj Boże, mówić krtaniowo, co, co bardzo fajnie się przydaje w reklamie, ale Mhm. ale generalnie do podcastu ma się nijak zaczynasz się gubić Zaczy, za, zaczynasz robić bardzo fajne audio ale którego da się słuchać przez góra półtorej minuty Aha. zaczynasz kombinować staje się to przekombinowane i twój podcast bardziej jest yy, pokazem twojej techniki, twojego warsztatu niż przekazem ciekawej treści i ja też poszedłem tą drogą też kombinowałem jak koń pod górkę Mm -hmm. Nie tylko ja, niektórzy tak kombinowali, że do tej pory kombinują i, i brzmią śmiesznie, <grym> bo brzmią nienaturalnie. Tak. Kiedy człowiek na przykład ma dykcję taką, a nie inną, jeżeli próbuje ją na siłę naciągać i mówić bardzo wyraźnie, tak. zaczyna to być przez odbierane dziwnie. dziwnie no. Słuchacz, słyszysz, że ty coś dla niego tu produkujesz, ale ty chcesz po prostu posłuchać, co on ma do powiedzenia. I dlatego ja na przykład swoje podcasty podzieliłem sobie na takie grupy, że wiem, jak one są stargetowane, do czego mają służyć. I na przykład podcast Pichontarium jest takim moim... takim se pogadam. Jest mi wszystko jedno, kto tego będzie słuchał. Ileś osób sobie posłucha, ale to jest moje takie fajne. Inny podcast służy przekazywaniu jakichś ważnych treści. Inny podcast służy, no powiedzmy Lifehacker, nie wiem czemu służy Filip, czemu służy Lifehacker? Zdobywaniu publiczności chyba. Nie no, przecież chodzi o to, Marcin, żeby ułatwić życie ludziom. Zapomniałeś A, o tak, tym. Tak, tak, jesteśmy po to, żeby wam ułatwić właśnie życie. Ale, ale tak naprawdę nagrywamy go w zasadzie chyba dlatego, że y, on jest popularny, dużo ludzi go bardzo słucha i to nas motywuje do dalszego nagrywania. Jest bardzo przyjemny. No. Fajnie no pogadać jest, o tym, jak wyprać, wy, wyprać bieliznę w samochodzie jadąc tak. To są, to są śmieszne, zazwyczaj nietypowe pomysły, które no, taki, taki ja bym bardziej go jednak no, rozrywkowym nazwał niż, niż jakimś edukacyjnym, ale, ale ma te swoją te różne warstwy. No więc ja wam tak w skrócie przedstawiłem swoją drogę, znaczy czy to był skrót, ale swoją, swoją drogę. I powiadam wam zaprawdę, nie podążajcie nią po prostu nagrywajcie sobie to co chcecie dźwięk można zawsze trochę poprawić on to przyjdzie z czasem tak zaczniecie też lepiej zauważać różne funkcje presety w programach, których używacie poznacie program, poznacie lepiej mikrofon jeżeli sobie kupicie, bo z czasem każdy sobie jednak kupuje po, jakimś, po iluś tam odcinkach wreszcie jakiś lepszy trochę mikrofon no bo słyszę, że różnica jest bo mikrofon chyba jest najważniejszy w tym wszystkim mi się wydaje. A, a właśnie w presetach chyba nie ma za, za dużo co grzebać. Trzeba sobie znaleźć fajne miejsce, dobrze się nagry, nagrywa w samochodzie na przykład, bo mhm. jest dobra akustyka, wytłumi po prostu wszystko. Ale nie kombinować za dużo, bo to przestanie być autentyczne. Moim zdaniem najgorzej yy, na odbiór wpływa na pogłos. Taki za duży pogłos, za zbyt puste pomieszczenie, to ono psuje troszeczkę odbiór. Tak nie można się skupić, nie? Filip, jak myślisz? E? E, ja myślę, że jeszcze takie utrudniające rzeczy, to są właśnie jakieś wady takie, typu jakieś pauzy, podczas których właśnie ktoś e, robi albo Aha. jakieś inne dziwne odgłosy wydaje i nie wie, co chce powiedzieć. Nie jest, jest tak. No a to można wyciąć właśnie od tego, no, podcast akurat to umożliwia, tak? że takie rzeczy, gdzie skaszanimy już zupełnie, no możemy sobie wyciąć no właśnie, ale, ale często się zdarzają takie jakieś nie, nieobrobione rzeczy i właśnie tak jak teraz mówię, które, których słuchasz się, się. Owszem, tak. ale nie wiem czy słuchać podcast Armira kiedyś Armirownia, koleś opowiada o robotyce, znaczy nie wiem teraz, bo ja teraz ostatnio to nic nie słucham ale wcześniej jak go słuchałem, on wyskoczył z pierwszym podcastem, o robotyce opowiadał dla, no. dla maniaków tematyki ja kompletnie nie mogłem zrozumieć co ten chłopak chce powiedzieć brzmiał no, po prostu jak rozgniatana żaba I, i, i ja mu to napisałem, wiesz, tak trochę było mi głupio go krytykować, ale stwierdziłem, że właśnie lepiej niech ktoś mu to powie od razu, niż ma w to brnąć. I, i chłopak faktycznie, ja się bardzo fajnie poczułem, bo on wziął sobie do serca te moje rady i z odcinka na odcinek zaczął brzmieć coraz lepiej, aż doszedł do całkiem niezłej jakości, nie wiem jak teraz właśnie, może już naprawdę ma zarąbiste audio, ale wcześniej był bardzo duży, widoczny progres u niego. No Jest... to teraz sprzeczności picham cię, Marcinie, tutaj sprzedajesz, no bo raz mówisz, że trzeba podążać swoją drogą i nie zwracać uwagi, tylko gadać. A Ale później... nie, nie, to chodziło, to chodziło o, yy, wiesz, żeby nie iść w stronę prezenterki jakiejś, żeby nie, nie robić, yy, wiesz, właśnie reklamowego brzmienia jakiegoś, nie stara się brzmieć super. Brzmieć dobrze, wyraźnie i mówić ciekawiej. I ciekawiej. No bo w gruncie rzeczy no przynajmniej my możemy o sobie powiedzieć o emigrantach my jesteśmy amatorami, my, my dopiero raczkujemy my dopiero zaczynamy, my z każdym odcinkiem poznajemy A, ale my też jesteśmy amatorami, i podkład, w ogóle cały podcast no właśnie I, i też tak, nie bardzo chcemy chyba się lansować na, na profesjonalistów i na prezenterów powiedzmy TVN24, gdzie wszyscy mają piękny głos tam, prawda, wszyscy mają niski głos no, bo to będzie bo to się właśnie pojawi taka audycja już prawie radiowa i nie będzie właśnie naturalna. Nie, ale mówiąc o Armirze miałem na myśli dążenie do tego, żeby podcast brzmiał przyjaźnie dla ucha. Tak. Dla ucha, tak. Bo, o to tak żeby, bo są podcasty, które mają bardzo ciekawe treści. Jednym z takich podcastów jest na przykład no, dla mnie wartościowa, akurat to jest mała wielka firma, gdzie no, są porady ta, dla osób prowadzących małe firmy jakieś. No, natomiast ja tego nie mogę słuchać mhm. ze względu na pogłos i jak ja mam 20 minut spędzić na wyławianiu uszami dźwięków z tła, no to sorry nie chcę mi się tak męczyć, no, czyli... mimo że chciałbym się dowiedzieć o czym oni mówią mhm. Wielka szkoda, że wiele takich podcastów przepada właśnie przez problemy techniczne Tak, Żeby... bo z jednej strony się udziela rad takich wystarczy patyczak, mikrofon na patyku za 7 zł i nagrywać a z drugiej strony pojawiają się głosy inwestować w sprzęt i tak dalej. Ja myślę, że trzeba właśnie znaleźć coś po środku. No patrz, jak jest może dobre, żeby zacząć zobaczyć, czy nam się to nie znudzi, Ale nie możemy nagrywać od, od początku kiepskiej jakości, bo nigdy się nie rozkręcimy, bo nikt nas nie będzie chciał słuchać. Więc y, zadbajmy o to, że to, co mówimy, posłuchajmy. Dużo ludzi wiem, że nie słucha swoich audycji. Nie nagrywają na przykład ze słuchawkami na uszach. A warto, bo wtedy na bieżąco słyszymy, y, jak brzmimy ja myślę, że, że właśnie warto jest zainwestować sobie w prosty mikrofon na początek, ale niekoniecznie patyczak taki na nim za chociażby za 20-30 zł ale który będzie troszeczkę lepszy od takiego baziewia i, i na tym zacząć nagrywać i słuchać czy pomieszczenie jest dobre, czy nas wyraźnie słychać, czy nie ma jakichś szumów niepotrzebnych i tylko to niwelować, ale nie iść w to, żeby brzmieć jak hmm, prezenter radiowy Czyli stawiamy na treść, zdecydowanie na treści. Stawiamy na treść, ale Miły. dbamy o to, żeby ją przekazywać A, w formie przyjaznej dla ucha. No cóż, dzisiejszy odcinek zdecydowanie chyba nazwiemy kompedium wiedzy o podcastach i polskim podcastingu, bo... A to już kończymy, tak? Każdy Nie, nie, nie, nie, tylko tak, tak w kwestii dygresji. <laughs> Chciałem powiedzieć, że naprawdę informacji jest sporo. Sami dużo się chyba dzisiaj nauczyliśmy, słuchając. Ja w ogóle mam nadzieję, że... Podcast, który dzisiaj nagrywamy i, i artykuł, który ukaże się na portalu, mam nadzieję, że trochę przybliży czytelników do, właśnie do podcastingu. Ja, mi się właśnie marzy to, żeby, żeby coraz więcej osób wiedziało o podcaście, słuchało podcastu, bo nawet ja się spotkałam z tym, że kiedy wysyłam, wysyłam zaproszenia na przykład do podcastu, będziecie naszego podcastu, to dostaję pytanie, a co to jest podcast? No tak, to no i... będziecie mieli jeszcze tak długo. Tak długo, no <głos> właśnie. Ale gdzieś tam ja w swojej najdności wierzę, że, że w końcu ludzie poznają formę podcastu i przekonają się do tego. Naprawdę, bo chyba warto. Powolutku będą poznawać, ale właśnie mała grupa jest ludzi, którzy oprócz właśnie użytkowników sprzętu Apple, mhm. którzy poznają podcast poprzez mm, zauważenie u siebie takiej funkcji i że sprawdzają, co to jest. A większość ludzi nie ma małe szanse. Raczej y, muszą trafić na podcast jako narzędzie dodatkowe, czyli y, doda dodatkiem do waszego portalu jest podcast. Oni powoli zaczną to zauważać i się interesować. Jeżeli napiszecie ciekawy artykuł, w którym ludzie przeczytają, że na przykład więcej na ten temat, albo y, że to, o czym mówiliście jest w formie audio, lub treść, której tutaj, którą omawiacie, ale jej nie przedstawiacie jest do wysłuchania, to wtedy ludzi sprowokuje to do działania, a oni zaczną yy, sprawdzać, co to jest, o co tu chodzi. I nie trzeba tego podcastem w ogóle nazywać. Tak, bo... tak. Faktycznie, tu masz rację, bo jak się mówi, jestem podcasterem, albo robię podcasty, to z, potem musisz automatycznie tłumaczyć, e, o co tak. chodzi. A tak możesz powiedzieć, robię audycje, które umieszczam w internecie. Nie każdy wie, o co chodzi. No, no, to jest też tak. A bo on nazywa się to radiem internetowym, tak dla laika to bez znaczenia, tak? Bo jak mu powiesz, podcast to on cię może troszeczkę też chyba bać. On tam będzie musiał coś włączyć, coś zrobić, a jak jeszcze usłyszę RSS, to już w ogóle. Tak. No tak. A nie, niektórzy pomyślą, że może jeszcze trzeba za to zapłacić, prawda? Tak. tak. Za ja, ja, ja to mam w ogóle taką anegdotę, wam ja to mam w ogóle jeszcze śmieszniejszą sytuację ostatnio, bo czasami jak się ktoś mnie pyta, no rzadko siebie ktoś pyta, ale czasami jak ktoś się pyta, czym się zajmuję, to mówię, że jestem e, generalnie takim multicasterem, bo jestem vlogerem, e, blogerem, podcasterem i streetwalkerem. I każde to słowo praktycznie trzeba wytłumaczyć. Tak. To prawda. To, prawda a to, to dziwne. Ja mam takie wrażenie, że chyba wszystko do Polski trafię trochę z opóźnieniem, bo no bo jednak blogowanie jest bardzo popularne na, na świecie. Blogi coraz więcej nagród zdobywają. Yy, podcasty są popularne. No to nie wiem, w czym tkwi problem tak naprawdę. Ja podejrzewam, że to może być tak, że, że, że podcasty są mniej więcej na tej yy, w tym samym momencie, co blogi powiedzmy, 10 lat temu. Mhm. Kiedyś blog to był przecież tylko taki tam pamiętniczek, tak? Tak. Sw tak. Swój i tyle. W tej chwili są to profesjonalne strony, zarabiające pieniądze, dostarczające ciekawych treści i tak dalej. I to samo będzie z podcastami, tylko ludzie muszą zrozumieć, że muszą poczuć potrzebę używania tego. No tutaj potrzebę chyba wszystkim życzę. <śmiech> <śmiech> A sobie życzę także wytrwałości. I, i, I wszystkim życzę wielu słuchaczy, bo chyba nie ma, nie wie, nie ma większej satysfakcji, jak, jak komentarz od słuchacza, że usłyszeliśmy, podobało się i, i będziemy dalej a, słuchać, prawda? A, a tu bym się właśnie nie zgadzał. <śmiech> <śmiech> <śmiech> Dlatego, że właśnie takie komentarze, takie komentarze mnie doprowadzają czasami do pasji. Bo to jest komentarz zostawiony przez człowieka, który chce być dla mnie miły i mi pokazać, że mnie słucha. Ja to doceniam. Ale jak tak, naprawdę tak. się podobało, no to, no to trzeba napisać. Tak. No właśnie, tu jest, tu jest problem, że jeżeli mu się podobało, to w zasadzie, jeżeli on będzie pisał pod każdym odcinkiem podobało mi się, to ja sobie myślę, kurczę, co to jest jakiś bot chiński? Wiesz, o co, o co chodzi? Bardziej cenię takie komentarze, które zdarzają mi się akurat niezmiernie rzadko, że powstaje dyskusja ktoś się nie zgadza lub doda coś od siebie, to, to ma wtedy yy, dużą wartość, bo to znaczy, że ta audycja wywołała jakąś reakcję. Natomiast samo pisanie jest takie właśnie, poci takich pocieszek to jest jak dawanie kciuka w górę po prostu. Nie mam nic do powiedzenia, podobało się. To już bym wolał chyba mieć tego kciuka po prostu, który nic nie znaczy poza tym, że się podobało komentarz. No I tak jest moje zdanie i akurat nie jestem zachwycony takimi komentarzami. Filip? Filip, na no Ja tutaj w, w, sen, w sen zimowy zapadłem, ale e, znaczy, nie no, to nie jest tak, że z, ja się nie zgadzam do końca z Marcinem. Fajnie jest, jak czasem ktoś napisze, że robisz dobrą robotę i jest tak. Okay. Tak, to jest fajne. Tylko wiesz co, jak się ktoś ci napisze w ten sposób, robisz dobrą robotę, podsumowuje Twoją działalność w jakiś sposób. Ale jak ci pisze pod odcinkiem, tak jak Szyżman kiedyś pisał. Wszędzie fajne podobało się, albo nie do końca się zgadzam, ale, ale fajne, albo wiesz, jestem na taki, na niej ale, ale odcinek super. To nie wiesz w zasadzie, o co temu słuchaczowi chodzi. On chce chyba tylko zaznaczyć, że był tu i może ty klikniesz na jego linka i zobaczysz jego stronę. Takie, no może, może taki spam. Ale... Tak, to jest takie nabijanie właśnie y, tych komentarzy y, y, po to, żeby linkować do siebie najczęściej. Jeżeli się pojawi taki komentarz od nieznanej osoby, który nie jest podlinkowany, chodzi mi o nick, tak, to, to znaczy, że ktoś rzeczywiście chciał wyrazić swoją opinię. Ale nie ja mam przykład jednego swojego podcastu, gdzie nie dostaję, nie wiem czy w ogóle dostaję, no może za dwa razy dostałem jakiś komentarz, ale tu jest niesamowite zjawisko, ludzie piszą do mnie maile. Mhm. I to jest rewelacja. No tak bo tu mamy taką bardzo osobistą więź ze słuchaczem. On do ciebie napisał, ty mu odpisujesz i, i rodzą się nowe znajomości, jakieś dyskusje i to jest fajne, bo jeżeli ktoś sobie zada trud, żeby napisać do ciebie maila, to znaczy, że to nie, że, że, że gdzieś go tam coś ruszyło w tej audycji. Tak. I to jest moim zdaniem naj, najwyższa wartość yy, maila. No takie bardzo staroświeckie chyba podejście, ale, a, ale myślę, no, że my, Maile staroświeckie, no wiesz... No, w sensie, <śmiech> tak, no... Masowe ma... wysłanie. Tak jak kiedyś listy do redakcji się pisało, to chyba Tak, to dokładnie. To jest... I, to, I to jest moim zdaniem najwyższa wartość: kiedy słuchasz do nas, napisze, zadzwoni, czy przez Skype a się ode odezwie, to, to jest chyba to, co najbardziej byśmy chcieli mieć. Może nie wiemy, póki tego nie poczujemy. Ja też nie wiedziałam, myślałam, że o komentarze chodzi. A guzik, prawda? Chodzi o maile. No to, nie, nie, ja tutaj będę. Nie, nie ja, po, ja po prostu uważam, że tak naprawdę najwyższą wartością to jest oprócz tego, że obserwacji, że, że, że ludziom się to podoba, jest sama radość stworzenia tego i, i sam proces. No to co tak, się nie tak. zgadzasz? Przecież to nie oponujesz teraz, tylko mówisz zupełnie coś innego. Mówisz, że. że no tak, no bo nie uważam, żeby, żeby jakąś najwyższą, uświęconą wartością były. Um, jakieś długie maile, które, które są możesz, oczywiście miłe. Ale nie <głos> możesz przeciwstawiać mailom radości z nagrywania, bo to są dwie dzielne rzeczy. Radość z nagrywania masz, owszem, że nagrywasz, tak? ale radość yy, z kontaktu z, yy, ze słuchaczem. O tym mówimy. No dobrze, no ale e, Marcinie, ja mogę wejść z tobą teraz w polemikę na temat polszczyzny, ponieważ użyłeś wartościowania. Powiedziałeś naj, to znaczy uznałeś, że to jest najwyższa wartość, a ja e, poddaję tę tezę... Ale to była bardzo względna, nie bezwzględna, bo, że nie, nie odwołuje się tutaj na przykład do wartości boskich. To prawda. To prawda Marcinie. Nie było też nic o tucznikach, ale... Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale, ale, ale ja uważam, że um, znaczy dla mnie tym, tym chyba właściwie najważniejszym czynnikiem, nawet, nawet przeważającym nad słuchaczy, to jest to, żeby się po prostu dobrze bawić przy, przy robieniu tych rzeczy. I, i, i tak naprawdę to, to, to jest dla mnie najistotniejsze. Przy czym, przy czym dobrze bawić też można by było definiować na różne sposoby. No roz, roz, może inaczej, rozwijać. No. Mieć radość stworzenia. Tak, chyba... cieszyć się. Nie radość dzikiego stworzenia, tylko z tworzenia. Ale chyba po każdym nagraniu podcastu wiemy, kiedy jest dobrze, a kiedy jest źle. Sami jesteśmy zadowoleni. Czasami wiemy, o... To było naprawdę fajne. Całkiem nieźle nam poszła rozmowa, całkiem, całkiem dużo przekazaliśmy, było całkiem na ludzie. A potem mam, a za drugim razem mamy gdzieś tam jakieś wrażenie. a dzisiaj chyba nie w formie byliśmy, prawda? Bywa tak. Bywa. Ja, znaczy z Filipem to chyba rzadko tak bywa, nie? Że, żebyśmy byli niezadowoleni. No z Marcinem to ojej, jak fajnie było. No, ale przepraszam, z, z, z, z tobą nie da się inaczej nagrywać. No kurczę. Też nie nagrywaliśmy jakichś takich poważnych strasznie podcastów. No nie, bo nie potrafimy. Mów nieśmy... <tum> no za siebie. Ja uważam, że ciężki kawałek Kleba z Marcinem nawet dałoby się ugryźć, ale... Nie, ale, no, ale dałoby się ugryźć, bo ja takie taki ciężki kawałek w bezdomnych. No właśnie, no. I, I da się, ale nie no, nie wiem bo nawet o czym, co, że jesteśmy zadowoleni? No my jesteśmy zawsze zadowoleni, tak, jesteśmy zadowoleni. Ja mam taką swoją metodę, jeżeli chodzi o badanie zadowolenia z podcastu, że obrabiam go, nie wiem, 3-4 dni po nagraniu dopiero. Wtedy, wtedy tak, na, wiesz, na świeżo hmm. słyszę to i wtedy wiem, czy to jest fajne, Czy nie. Czy nie. No tak, to Nie fakt. wiem, ja zawsze jestem zadowolony, jak słucham tego, co nagram. Ale... No dobrze, panowie, a powiedzmy sobie, jestem świeżym podcasterem, nagrywam swoje podcasty, co muszę zrobić, aby trafić na waszą stronę? Na polskipodcasting.com Jakie muszę spełnić, czy są jakieś wymagania, czy wystawiacie jakieś konkretne wymagania podcasterom, czy też podcastom, aby mogli trafić na waszą stronę? Tutaj się wypowie Filip jako dyrektor programowy. Proszę, panie dyrektorze, <laughs> słuchamy. Nie, no ogólnie sprawa wygląda tak, że jeżeli ktoś robi fajne rzeczy, to nie ma problemu. Zawsze tak. jest przyjęty z otwartymi... No, nie stawiamy problemów ludziom, którzy robią ładne i fajne rzeczy. Tak, bo tak, no tutaj w zasadzie nie jest chyba problem z tym, że nie ma, nie ma podcasterów, który. Znaczy mało jest mało powiedziałbym tak, mało jest podcasterów, których byśmy nie chcieli. Nie wiem. Tak, ja myślę, że, że, że, że taką granicę wyznacza taki dobry smak, tak, tak. i, i jakieś, tak, jakieś... Na, na pewno nie chcemy podcastów, które yy, uważają godności ludzkiej, które są niesmaczne, które są totalnie głupie w sensie nie takim zabawnym, tak? Że tak. ktoś po prostu głupoty gada. To tego byśmy nie chcieli, bo jednak wolimy mieć y, dwa, trzy podcasty na swojej stronie niż, niż zbiór wszystkich podcastów, bo to w sumie nie miałoby przecież sensu. Znaczy idealnym byłoby takie zebranie powiedzmy, gamy 7 do 14 maksymalnie podcastów, ja myślę, które, które by przedstawiały swoją wartość, jakąś taką no byłyby ciekawe po prostu i fajne. Tak, więc jeżeli jest jakiś podcaster, który tego słucha i chciałby się znaleźć i robi fajne rzeczy, to, to czemu nie? A wymagań, bo ktoś tam może myśleć, czy musi spełnić jakieś specjalne wymagania? Nie. Nie A trzeba się nie, odezwać, napisać maila. po Tak, chodzi chyba o takie właśnie minimum brzmieniowe, tak, żeby ten podcast dało się słuchać. Mhm. Nie taka totalna amatorka, tak. Mówiąc amatorka, to też znowu mam na myśli podcasty, które są nagrywane bez słuchania tego, co się w ogóle nagrało. Coś nagrywa i myśli, że jest fajnie i w ogóle nie wie, co tam poszło, a tam kupa z sumą i nie da się słuchać. No. Tak. No mhm. to tylko to minimum chyba, a poza tym co? No i żeby nie był taki, jak już i u nas jest, nie? Czyli na przykład drugiego olej <śmiech> w nie chcemy. Mą cię ciężko skupionać, bo naprawdę bo no, Jeszcze się nie powtarzałem nie powtarzałem no dobrze, a macie jakieś plany na, na rozwój polskiego podcastingu? Hmm. Jakieś sekretne, być może? Plany? Masz wam się coś, co. Chcielibyście, żeby się do czegoś rozrosło? Filip, chciałbyś, żeby to się rozrosło jakoś? Z zależy, no wiesz, w jakim kierunku. No. Nie no, wiadomo, to że, że fajnie byłoby, jakby, jakby więcej ludzi słuchało i jakby już wszystko szło w górę zresztą chyba tak jest, ale a chciałem nie... ci przypomnieć, że właśnie domenę trzeba opłacić <grym> no właśnie <grym> <grym> dziękuję ci bardzo właśnie ja, ja uważam, że, że znaczy nie mam jakiejś takiej strasznej potrzeby, żeby nagle powiedzmy o jedno 0 podskoczyła liczba słuchaczy albo o jeszcze więcej bo... tak i ja to podzielam Trzeba robić po prostu to, co się lubi i, i my to na razie lubimy i, i jest fajnie. Stawić, no. Był taki moment w polskim podcastingu, jak jeszcze sam go prowadziłem, że miałem parcie na rozwój. Ale dałem sobie spokój właśnie. Przekazałem stery dowództwo Filipowi i myślę, że po prostu powolutku, powolutku on sobie będzie rósł, będzie sobie budował jakąś swoją wartość ten portal, ale to nie jest przedsięwzięcie komercyjne i i nie musi zdobywać rynku. Ma mhm. nam pomagać, bo ja zakładam, że jeżeli są nawet dwa tylko podcasty, które mhm. się ukazują na jednej witrynie, to jest im łatwiej. Posłuchacz, tak. który przyjdzie za jednym, zobaczy też drugi, one sobie pomagają i tyle. Mhm. A mam takie do was pytanie, bo czy uważacie się, czy kiedykolwiek może ktoś z was um, usłyszał, opinię o sobie, że jesteście gwiazdami polskiego podcastingu? Oh. przedstawicielami no, bądź e, no, no, żeby, żeby... no gwiazdami w, w skrócie no. że kiedy mówimy o polskim podcastingu to, to mówimy o Filipie Szareckim Marcinie e, Czarczaku nie no nie przesadzajmy o Filipie yes. to nie Nie, ja wam powiem, to... że tak że nie, nie chcę gwiazdożyć ale słyszałem parę razy może nie, że gwiazda ale że na przykład najbardziej znany polski podcaster, mm -hmm. najsłynniejszy i, i tak dalej, ale to jest opinia bardzo subiektywna tej osoby, która to mówiła. Mm -hmm. Bo tak jak mówiłem wcześniej, niektórzy potrafili ugrzęznąć na etapie dwóch podcastów i nie wiedzą, że są inne. Więc tak. jak dwa moje znano, to jestem najsłynniejszy. A, ale fakt, że chyba jest mało podcasterów którzy w Polsce, którzy zrobili tyle różnych podcastów co ja mm -hmm. na tak rozbieżne tematy, i myślę, że pod pewnym względem jestem na pewno unikalny, bo chociażby podcast Bezdomni to jest jedyne takie z tego rodzaju dzieło w Polsce, które jest czymś, czymś dużym. Tak, Dla mnie jest dużym. Ma mało może słuchaczy, ale bardzo wartościowych z kolei. To są właśnie ci słuchacze, o których mówię, którzy piszą, maile reagują, nie, angażują się emocjonalnie w ten, ten podcast. Natomiast Gwiazda, to, to chyba nigdy nikt tak nie powiedział i nie sądzę, żeby ktoś powiedział kiedykolwiek. No to jesteśmy pierwsi, to super. Nie, no to jest, jest, to, jest to fajne, tak? Ostatnio w jednym radiu internetowym też mnie przedstawiono, że właśnie taki najbardziej znany polski podcaster. W pewnych kręgach zależy, gdzie ktoś sobie wyszukuje podcastów jeszcze, w jaki mhm. sposób. Jeżeli szukasz jakoś tematycznie albo szukasz w obrębie jakiejś grupy podcasterów, bo też się tworzą takie grupy nieformalne, to, to tam trafiasz i jeżeli jakiś podcaster ci bardziej pasuje albo wśród dziesięciu słuchanych przez ciebie podcastów właśnie połowa jest tego jednego, no to go zaczynasz tak postrzegać. No, poza tym też ja zostałem zauważony bardziej przez ludzi w tym środowisku przynajmniej, słuchaczy i, i, i nagrywaczy. Z powodu właśnie założenia portalu Polski Podcasting, który był też trochę kontrowersyjny ze względu na nazwę, no bo niektórzy uważali, że sobie przygłaszczyłem cały Polski Podcasting, kupując tą domenę, że założyłem forum podcasterskie i zresztą nie pierwsze, bo były inne fora wcześniej, tylko padły. Ja założyłem kolejne, które może też wpadnie, a może nie. Założyłem też katalog podcastów, uruchomiłem Twittera, który Powiadamia ja z automatu o każdym nowym odcinku yy, wszystkich podcastów, które są w katalogu i tak dalej. Nie? Ja trochę tam narobiłem w tym polskim podcastingu różnych takich inicjatyw, yy, które no, zostały zauważone tak? i przez to byłem postrzegany jako podcaster, który coś robi. Niekoniecznie się to wszystkim podobało, ale zaistniałem. Tak? Mówili o mnie nie zawsze dobrze, ale, ale mówili. No tak. A Filip, a Filip no to przylas taki bidula. I mówi, ty weź mnie, weź, ja chciałbym być taki jak ty. Będę twoim tym nie, piętaszkiem. Wiesz, no nie przesadzaj, już, ale z drugiej strony. No ale dużo co, co, przesadziłem. Co, co, coś w tym może być, bo ja bym prędzej się czuł właśnie takim stańczykiem polskiego podcastingu. Aż, aż pies zawył tam. No właśnie, muszę tu zamknąć ode drzwi, bo. Ja siedzę na tarasie, a tam psy szczekają z daleka w ogóle. A ten szczeka tu spokoju. O, w ogóle jakieś tak. ostatnio nerwowe. Także Marcin tutaj zyskał status Jagilończyka, który doprowadza Polskę do ruiny, no mniejsza z tym, no. Tak, ale wycofałem się, zauważ widzisz, ze wszystkich środowisk, ze wszystkich grup na Facebookach i tak dalej. I mam święty spokój. Robię sobie co robię. I jest mi z tym dobrze. I to jest właśnie to, do czego uważam, że powinien od razu na początku dążyć każdy podcaster. Robić swoje, nie angażować się w jakieś grupy, bo tam zawsze są jakieś animozje. Tak, muszę to... przyznać, że, to, że tutaj masz dużą rację, jak to, to środowisko jest tak, bo jest, to jest strasznie brzydka robota, co teraz powiem, ale to jest środowisko jest tak takie nieprzyjemne dla mnie, w sensie czytać te, te, te, wszystkie, te, te, te tych wszystkich ludzi wewnętrznych którzy na przykład się tam o coś kłócą że ktoś coś a, komuś podebrał tak, tak, tak. albo coś a. ja rozmawiałem kiedyś z Maśkiem Budzichem nie wiem czy kojarzycie media fan tak, taki tak, blog tak. ja z nim kiedyś sobie spotkałem się na kawce na no, już mnie nic nie pili w końcu bo nie chciał postawić i rozmawialiśmy właśnie o blogach i o podcastach i on mówił, że w blogosferze też tak kiedyś było też nie było przyjemnie, i do tej pory ja obserwuję trochę blogerów, obserwuję wpisy, które robią widać yy, w taki sposób, że nawiązują w jakiś sposób do tematu, który poruszył inny. Yy, nie zawsze jest to taka riposta wprost, ale tam nadal widzę, że jest kłótnia, widzę, że. Bo, bo to jest walka o popularność, tak? Ludziom, lu, ludziom siada na ambicje, że oni mają być wielcy i robić Bóg wie co. I chcą być popularni, popularniejsi, lepsi. I to w każdym środowisku, to nie dotyczy tylko podcastów. To w wielu miejscach yy, powstają takie, takie, co takiego powstaje? No powstają tak, tego typu sytuacje. I to, I to nie jest fajne, dlatego ja bym polecał początkującym podcasterom unikać towarzystwa innych podcasterów, bo jest to mała grupa, gdzie każdy czuje, że jest wybrany i namaszczony, bo jest nas mało. Mm -hmm. Więc każdy z nas jest w pewien sposób wyjątkowy. każdy Żeby nagrywać podcasty, a szczególnie podcasty nagrywane w pojedynkę, gdzie nie mamy rozmówcy, jest bardzo ciężko tak. zrobić dobry odcinek gadając, robiąc taki monolog, to jeżeli mamy człowieka, który już to robi, to znaczy, że on jest troszeczkę jednak ponad przeci przeciętnego Kowalskiego, bo on w pewien sposób się obnaża. Mówi do ludzi publicznie tak. i on, on już sam siebie dowartościował w ten sposób, więc teraz jak się pojawia inny gość, który mówi ja też jestem tak dowartościowany, będę bardziej wartościowszy od Ciebie to zaczyna go to drażnić i zaczyna się rywalizacja która szkodzi podcastingowi mhm. dlatego myślę, żeby po prostu naprawdę unikać yy, towarzystwa w takiej grupie, która będzie ze sobą konkurowała a z no akurat nie ma, nie ma co konkurować, no, nie, stworzą, ja po prostu wiadomo, że ja jestem śmieszniejszy. No, tak, jesteś młodszy i jesteś lżejszy. Mogę na tobie siąść i się nie ruszysz. Chodzi o to, że stworzą się zespoły, owszem. I jeżeli to jest zespół i robią razem audycję, jest jak najbardziej okej. Okay. Ale przyjaźnie w podcastingu yy, ciężko jest utrzymać. Ciężko. Mhm. To jest tak jak powiedzmy, yy, no nie wiem, grupa adwokatów wziętych. Zawsze będą walczyli o klienta tak, i tak. mogą się znać, ale niekoniecznie będą się kochać. Tak. Albo. albo, się albo nie powiem, niekoniecznie... Ja mam wśród podcasterów wielu przyjaciół, ale siedmiu dokładnie. Ale tak. chodzi o to, że z nimi jak nie rozmawiamy o podcastach, to jest fajnie. To jest fajnie, tak. Mhm. No właśnie, o to chodzi. Niekoniecznie, ja, ja parę osób, z którymi nagrywałem audycje yy, i które, z, z którymi zaczynałem nagrywać audycje zupełnie znając się tak średnio przechodziło to w takie w, w bardziej bliższe relacje i mówiąc szczerze teraz z tymi ludźmi prędzej będę gadał właśnie nie o podcastach a, a o życiu prywatnym i, tak. i e, ciężko tak znowu wiesz tak radzić nie, nie trzymać się jakiegoś środowiska czy, czy trzymać się albo unikasz tych albo tamtych ja, nie, mnie chodziło wiesz co, o taką sytuację kiedy wchodzisz w podcasting, wypuszczasz pierwsze odcinki i lgniesz do ludzi podobnych sobie chcesz porozmawiać o technikaliach i tak dalej. Zauważ, że jak, no, rzadko podcasterzy jedni drugim zdradzają swoje jakieś takie tajniki. Przynajmniej publicznie. Mhm. Nigdy się nie spotkałem z tym, żeby ktoś komuś doradził tak naprawdę od A do Z, jak ma poprawić swoje błędy, co ma zrobić. To się rzadko zdawa. Mhm. Raczej są takie właśnie porady typu, Kup sobie albo mikrofon ZX-500-3900 który tak. nikt ci nie powie, że on kosztuje pół miliarda, tak. albo ci powiedzą, nagrywaj na zwykłym patyczaku. Mhm. Bo póki nagrywasz na patyczaku, nigdy nie będziesz tak dobry jak on. Wiesz, a gadaj sobie, gadaj. A, a większość podcasterów, założy się na bank, większość podcasterów nie słucha podcastów. Co? To... Mhm. A przynajmniej słuchają bardzo małej ilości. Zupełnie nie, to bardzo... Mówisz za siebie. Nie, ja, mówię, ja, mówię, ja. Mówię, mówię, mówię to, co wiem yy, z rozmów yy, z wieloma, naprawdę podcasterami. Nie słuchają. No proszę, to naprawdę zaskakujące, przynajmniej dla mnie. Yy, wiesz co, i to wcale nie jest nic dziwnego. Yy, Antony Hopkins kiedyś pytany o, o jakiś film, najnowszy, on powiedział, że on nie ogląda filmów on jest aktorem, no on gra w filmach, filmach, ale ich nie ogląda. Mhm. I, i to, to jest to, bo, bo słuchaj, jeżeli, jeżeli robisz dużo w audio, ja akurat na przykład w audio grzebię du, dużo i, i dużo grzebię też wideo, to generalnie mój słuch jest cały czas zaabsorbowany. Mhm. Więc ja nie mam po prostu kiedy słuchać podczas pracy czy jakiego, jakiegoś hobby. Nie mam możliwości słuchania innych. Tak. A poza tym akurat nie mam czasu Warunków y, takich do słuchania, bo samochody. Ja, jeżeli słucham podcastu, to słucham takich, który trwa 20 minut, góra. No to jest u mnie pierwsza selekcja. Dlatego na przykład waszych nie słucham, bo są za długie. No co, to y, bo bo nie, nie posłuchasz? Nie, nie posłucham, bo ja, ja nie mam kiedy. Ja wybieram taki, który ma 20 minut, biorę podwójne obroty i jadę. to ja jest z... specyficzny do tej przykłady. Ten, ja, no ale ja jestem gwiazdą. Ja ja mam, to, to <laughs> Naprawdę i w ogóle a propos słuchania na podwójnych obrotach, bardzo fajna rzecz polecam, bo większość podcasterów mówi strasznie rozlaźle, rozlaźle. wolno mówią. Tak. Wolno mówią cezą słowa i spokojnie można słuchać na, na podwójnych, a czasami to jest nawet za mało. O proszę, ja spróbuję sobie. Raz tak, Zdwo. ja kiedyś uważałem, że to jest takie troszeczkę, wiesz, lekceważenie podcastera, bo on fajnie nagrał, fajnie mówił, intonował, robił pauzy i tak dalej, ale w większości przypadków jednak jeżeli chcemy się skupić na treści, dwa razy jest dobrze. dobrze Spróbujemy. Ale... Ma Maciek Skwara mnie tego nauczył z podcastu Bez Nazwy. On Aha. zawsze słucha na podwójnych obrotach i kiedyś specjalnie pod niego jeden odcinek kukafonu złożyłem tak, żeby nie mógł. Ja no. on przyznał faktycznie, że jak włączył ten odcinek na podwójnych, to po prostu nie wiedział co my tam mówimy bo tak pociąłem, bo jest też taka technika tak. jeżeli, jeżeli mówisz um, w zasadzie nie wiem w niektórych sytuacjach to się przydaje żeby pobudzić, y, pobudzić widza, powiedzmy jest 25 minuta podcastu, temat się to powoli gubi, ale nie chcesz tego wyciąć a za 10 minut będzie fajnie mhm. to możesz przyspieszyć bo tak samo jak z montażem filmu Możesz podcast montować na różne sposoby, możesz tak. robić takie cięcia, żeby nie było w ogóle oddechu między słowami. Trajkoczesz wyjdzie. jak szalony, ale słuchacz dostaje czystą treść. Czystą treść, tak. No. A po podwójnych obrotach to po prostu ma taką adrenalinę, żeby to zrozumieć, <gry> że musi wyłączyć tą funkcję. A czy. No, polski podcasting, no nie ukrywajmy, no, no wy razem jako team jesteście nie tylko gwiazdami, ale jesteście pewną... O, nie pewną... Nie, no, pewną bo ktoś weźmie to na poważnie. Pewną... Posłuchajcie, pewną ikoną po polskiego podcastingu. Ja po podcastów słucham już ładnych parę lat, zaczynałem też pewnie jak większość podcasterów, a może i nie, od polskiego Detroit i tym podobnych. Trafiłem potem do was... I przez Was poznałem wiele innych podcastów, i można powiedzieć, że no jesteście pewną ikoną polskiego podcastingu. Jak Wy się z taką opinią czujecie? Jesteście dosyć znani w tym świecie, no bo, no bo no tego się nie da w żaden sposób ukryć. Czy będziecie no, swoją skromność nadal tutaj pokazywać, będziecie mówili, że nie jesteście, i tak dalej, tak dalej, ale jesteście. Jesteście przez większość ludzi tak odbierani. Jak czujecie się z taką. No, z taką odpowiedzialnością, nie da się ukryć. To jest pewna odpowiedzialność, będąc, no, będąc ikoną polskiego podcastingu i będąc tymi ludźmi, którzy mimo wszystko zrzeszają, czy grupują, czy udzielają tych rad nawet dla początkujących podcasterów. Ja, ja, to wy nadajecie trendów. także? Dokładnie. to, to okay. Można powiedzieć, że wy pokazujecie, czym jest polski podcasting, czym jest podcast, czym jest to środowisko itd. itd. Kim są ci ludzie przede wszystkim stojący za podcastami? Ja się na takie idiotów, opinie? Generalnie. No tak, bo Marcin, musiałeś oczywiście. Nie no, no bo. Nie, nie, ja nie wiem, ja, ja, ja naprawdę się nie. Y, i Marcin też naprawdę się nie czuje, mówię to w twoim imieniu, nie, Marcin. Tak, tak, mów, mów, śmiało. E? I, i no robią na... z nas gwiazdy, i potem będą w... Ty Czujesz, co będzie, jak na przykład usłyszy to Filip Dawidziński? No słuchaj, no wiesz, ci z ego, wie, po prostu się no, no. Czasem tak z Grześkiem, z którym nagrywam przedział rozmów, tak się śmiejemy, e, bo on czasem przyjeżdża do Warszawy, żeby właśnie tam pogadać i, i odgadać następne plany na, na nasze audycje, że no gdzie te fanki z autografami? No nie, no dajcie spokój, no. E, robimy, <śmiech> robimy sobie ja ja nagrywamy jakieś fajne satyryczne audycje, Marcin robi swoje e, i tyle, no. I, i, I już, nie ma w tym ani większego, większej jakiejś filozofii tak naprawdę, ani... Z ani. też nie ma. Tak. Nie ma, nie ma. To jest tak, że... Za to widzisz. się nie wyżywisz. No, wam się, no tak. wam się to podoba i myślicie, że tak jest. I bardzo fajnie. I oby więcej takich ludzi było. I, bo to jest tak, że jak ktoś docenia akurat to, co robimy, to dla niego to będzie jakaś wartość. Mhm. I tyle. No, no, I chyba nic więcej w tym nie ma. No tak. A nie jesteśmy w ogóle odpowiedzialni, więc też nie bierzemy odpowiedzialności za to, co mówimy. Rady nasze można traktować przy przymrożeniem oka. Generalnie wszystko to było wyreżyserowane. Prze tak. I przed użyciem zapozna się z treścią ulotki. Tak. Tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć. Słuchajcie, no, naprawdę dziękujemy za dzisiejszy odcinek bardzo serdecznie. Jedno, nam jest bardzo miło, żeście nas zechcieli zaprosić. Mieliśmy szansę do Polonii przemawiać, tak? No, miejmy nadzieję, że teraz to jak największa liczba osób Was mimo wszystko usłyszy, aby, aby jednak ta wieść o polskim podcastingu i, po, i polskim, w polskim środowisku podcastingu jednak się niosła dalej i aby jak najwięcej osób zajrzało na Waszą stronę i, i zapoznało się z szeroką gamą podcastów, bo o to chodzi, abyśmy właśnie promowali tę formę. No i pamiętajmy jeszcze raz o treści, bo ta jednak treść jest najważniejsza. i Mi się wydaje, że dzisiejszy odcinek możemy zaliczyć do jak najbardziej udanych i jak najbardziej treściwych, jeżeli chodzi o kwestie podcastingu i, i, i podcastów jako takich. Tak, troszkę przy długich też. No. <śmiech> przy długich też, ale to tak na podwójnym wysłuchaniu. Tak, no, ale to, jest to, jest, to, jest, to jest inny znowu target. Znam, znam słuchaczy, którzy lubią właśnie długie podcasty, ponieważ słuchają ich w pracy. A. Poznałem na przykład taką dziewczynę, która w Anglii pracowała na poście. Pozdrawiam ją, że jeżeli słucha, to będzie wiedziała, że to do niej mówię. Ona, ona tam tylko wklepywała coś w jakieś tabelki tak. przez te 8 godzin. No więc słuchawki na uszach i cały czas słucha podcastu. Więc im dłuższy, tym lepszy, bo nie musiała ciągle czegoś włączać od nowa. No to, to fakt. To polecamy nasz odcinek serdecznie, bo jest całkiem spory. Tak. A ja chciałem polecić, skoro już jesteśmy tak. przy Polcaniu, tak. to chciałem polecić swój jeden podcast, bo tak. to jest jeden, jeden, jedyny podcast mam, który zależy mi na promocji tego podcastu, tak. mimo, że on nie zdobywa y, szturmem y, z, z uszu słuchaczy, natomiast zdobywa serca niektórych podcastów, y, słuchaczy podcastów. Y, to jest bezdomnie org. Mhm. Na, na tej stronie, on jest też na polskim podcastingu, ale ma tak. swoją stronę, bo rozwija się w stronę troszkę portalową, ma być bardziej multimedialny mają być tam też filmy nasze znaczy już są jest to podcast, na którym mi szczególnie zależy dlatego wymuszam niejako na was teraz tą reklamę jest to podcast o ludziach bezdomnych o zjawisku bezdomności jest to o tyle ciekawe zjawisko ten podcast że mówi o bezdomności troszeczkę inaczej niż zazwyczaj ją postrzegamy i tu chciałem zaprosić po prostu do posłuchania kilku odcinków. Yy, no i może niektórzy zaskoczą i będą chcieli słuchać tego dalej. Nie jest to rozrywka i są to dłuższe odcinki, tak. ale moim zdaniem bardzo ciekawe i każdy coś tam dla siebie znajdzie. No, my również przyłączamy się, serdecznie zapraszamy. Filip, czy ty chcesz zaprosić również, polecić jakiś swój podcast? Oprócz o z waszego wspólnego lifehackera. To to to, którego my poleśmy, polecimy. Którego my polecamy w 100%. Filip, nie, poleć. nie wiem ja polecam Marcina po prostu nie wiem, ja wolałbym pozdrowić rodziców na przykład jeszcze tak i babcie i pomachać do nich, ale to chyba nie widać i, i nie wiem no, nie no. zastanawiam się właśnie bardziej jak, jak to odbiorą ludzie, którzy siedzą w podcastach dłużej na przykład niż ja i jak to wszystko odbiorą, czy będą czy ze złości tak będą, oni się jeszcze bardziej nie będą odzywać do nas nie się nie odzywają. Ale wy jesteście gwiazdami, weźmy. Ale tak, my jesteśmy wyżągicie gwiazdami, to na tym właśnie. To jest, to jest cena sławy. <grym> <Pani. grym> Wszystko na ten temat. Tak, to my bardzo serdecznie polecamy Lifehackera. Hackera. Tak nie bardzo osobiście, bo, bo ja bardzo polubiłam Wasz podcast. Naprawdę. Jesteśmy naprawdę zachwyceni. Y no i co? No. I bardzo dziękujemy za, za, dzisiejszy, za dzisiejszy wywiad. No i zapraszamy do o kolejnego odcinka Emigrantów. A przypominam, że naszymi gośćmi dzisiaj byli Filip Szarecki, Marcin Czerczak z polskipodcasting.com. Ja chciałem, Też chciałem jeszcze na koniec bardzo podziękować, tak? że miałem możliwość poprowadzić tę audycję. Dobrze, że się czasami wtrącaliście, bo nie wyszedł monolog. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Dziękujemy dziękuję. bardzo serdecznie. No Dzięki, pozdrawiam. Także, do usłyszenia. Polecamy się do, polecam do, do przyszłości. Emigranci. Podcast dla emigrantów i o emigrantach.